Co do tego 48 wiersza to widzimy, że to jest jakby Pan e, Gani, i to jest z taką delikatnością, chciałem to powiedzieć, ale mam wrażenie, że gdy mówimy o ciężkich chorobach, że nasze myśli idą, mogłyby nasze myśli też czasem iść w tym kierunku. Że gdy, że gdy Pan Jezus uczyni cud, to pan wtedy, wtedy, gdy my wierzymy. Wtedy uwierzymy. To nie jest ten czas dzisiaj, co chciałbym powiedzieć. Ale sprawdzajmy nasze serca, czy jest wiara w nich, by modlić się, aby Pan pomógł w tych okolicznych, bo on może uczynić cud, ale ogólnie pan nie czyni cudów teraz i to nie jest ta wyższa droga i to nie była wtedy wyższa droga ani teraz nie jest, jeśli pan uczyni jakiś zewnętrzny cud. Kolosan 1 pokazuje, że Właśnie do tego jest dana e, siła, by w tych okolicznościach wytrwać. Możemy prosić Pana, aby Pan e, zadziałał, ale czy oczekiwaniem naszym nie jest przypadkiem to, aby Pan uczynił cud i abyśmy tylko wtedy, że wtedy będziemy zadowoleni, gdy Pan uczyni cud? że to będzie ta dobra droga, gdy Pan uczyni cud. To tylko wtedy. Działanie Pana w dzisiejszych czasach też jest, by wzmacniać wewnętrzną wiarę. Tutaj Pan ich zganił. To patrzenie na te znaki cuda i czyni nas, co czyni jako następne? Cud. To znaczy, że Pan Jezus uzmysławia, że to ganienie oznacza, nie oznacza, że On już nie będzie działał przez cuda więcej, ale On pokazuje, że to patrzenie na cud, oczekiwanie na cud... By, że to jest Pan uzna że to jest zł, złym spojrzeniem, jeśli uznajemy Pana jako Pana tylko wtedy, gdy On cuda czy nie. Jeśli nie, to nie. Przez właśnie to zganienie w wierszu 48 Pan sprawdza wiarę tego człowieka. I to, co jest wielkie, tutaj się okazuje ta wiara, również i. Gdy ten człowiek, to on nawet nie zrozumiał więcej, to on pozostał przy Panu i on nazywa teraz Pana jako Pana. I to pokazuje ten autorytet, który on uznaje. Pan sprawdza jego wiarę, doświadcza jego wiarę, sprawdza go przez swoje słowo mówiąc, idź do domu, twój syn żyje. Co za słowo Pana? To musiało... Musiało jakby wywrzeć na nim wielkie wrażenie, że tutaj przed nim stoi człowiek, o którym on wiedział, że on czynił cuda, ale co do tego syna, tego dworzanina on mówi idź, twój syn żyje. Tu jest to Boży osąd, czy Boża, Boża siła, wyszła Boża siła, że on żyje. To i to też musi nas czy przywieźć na kolana i tego człowieka, bo tutaj ta, widzimy tą siłę, która daruje życie, pokazuje nam tą, ten, który jest znieważony przez ludzi, ale tutaj go widzimy w tej sile Bożej, której może dać życie który daje życie I widzieliśmy, że on tą wiarę wzmacnia wiarę tego człowieka sprawdza ją. Ale on też pokazuje, że ten człowiek odchodzi i on jest wzmocniony w tej wierze On jest pokrzepiony w tej wierze Przez to, że ci jego słudzy wychodzą mu i mówią Wczoraj była ta zmiana To znaczy, że Bóg nagrodził tą wiarę i wzmocnił ją, którą ten człowiek miał I nie tylko, że to, ale widzimy też, że on... Że On jakby jest do, doskonały w tej wierze, wierze, że On nie tylko sam, ale i cały Jego dom, On i cały Jego dom uwierzyli. Jakże wielkie to jest, że ta bieda, którą Bóg posłał do tego domu że to spowodowało wiarę nie tylko u Niego, ale wiarę w całym domu. I tutaj jeszcze chciałbym pokazać co do proroctwa odniesienie. W Rzymian 11 apostoł Paweł mówi... W 26 wierszu Będzie zbawiony cały Izrael Wiemy, że to jest ta Ale on jest nazywany jako całą I on jest tak nazywany Izajasz 59 i 60 Widzimy podobnie, że to błogosławieństwo i ta wiara dotyczy całych generacji czy pokoleń 59, 21 albo 20, przyjdzie jako odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występu mówi Pan to jest moje przymierze z Nim. Jest takie, mówi Pan, mój Duch, który spoczywa na i moje słowo, które włożyłem w Twoje usta, nie zejdąc z ust Twojego potomstwa, ani z ust Twoich wnuków, mówi Pan, odtąd aż na wieki. To pobudzenie, to nie jest tylko dla jednego, ale dla całego domu izraelskiego. Co, cóż za rezultat, że Bóg z tej śmierci może wywieźć życie dla całego ludu. Ta choroba, o której to jest mowa jest gorączką i czasem gdy czas jest ta, gdy ona znika jest ta 7 godzina gorączka to jest choroba wewnętrzna której jest człowiek niespokojny jeśli spojrzymy w słowo prorockie Starego Testamentu to widzimy, że ci ludzie, o których tutaj mówiliśmy to oni właśnie będą mieli to cierpieć będą z tego niepokoju Bóg nas zapomniał ale to prorocze słowa ale ta siódma godzina więc ta stara epoka Izraela, gdy ona się zakończy, to wtedy w tym momencie wiary, to co właśnie widzieliśmy, to jest ta godzina Gdy ta gorączka opuściła i widzieliśmy, że to uzdrowienie łączy się z tą czynnością wiary w słowo, ale na koniec czytamy i on i jego dom uwierzył. I i tutaj nie jest napisane w co albo w kogo uwierzyli ale jest napisane, że On uwierzył i mam wrażenie, że uwierzył temu Słowu i koniec końców wiedział komu On zawierzył, uwierzył ta wierność i wszechmoc i ta godność zaufania tego, kto wypowiedział to Słowo chodzi, właśnie tu jest mowa o tym gdzie y, ta dusza mogła odnaleźć spokój i ta gorączka ostała. Gdy, wiecz, liczb... Gdy y, liczba 7 opisuje stan, który się kończy, to oznacza coś nowego. Poranek bez chmur w Słowie Bożym. Chciałbym też wskazać praktyczną myśl do tych wierszy Tutaj mamy ojca, który z powodu swojego chorego dziecka przychodzi do Pana Jezusa I często widzimy często rodziców w Ewangeliach, które z powodu swoich dzieci przychodzą do Pana Jezusa I może i tutaj są ojcowie którzy już często z powodu swoich chorych dzieci i tutaj nie mam na myśli tylko o tych o te choroby takie cielesne, o, o, o, którzy wołali do Pana Jezusa o to uzdrowienie. Ale raz tylko widzimy, gdy Pan Jezus w związku z tym, gdy rodzice przyszli do Pana Jezusa, gdy Pan Jezus im nie pomógł albo nie wypełnił ich prośby. To jest mowa o tej o mamie, matce synów Zebedeusza, gdy ona prosiła Pana, aby jej synowie siedzieli po prawicy i lewicy Pana w Jego Królestwie. Ale poza tym myślę, że Pan Jezus pomógł w każdej sytuacji. To może być właśnie to pokrzepienie dla nas, gdy my przychodzimy z naszymi dziećmi do Pana Jezusa, gdy widzimy, że nasze dzieci idą drogami, które kończą się chorobą, to Pan może pomóc. I również także i ten człowiek, on, tak jak on tutaj mówi, przyjdź Panie, zanim dzieci moje umrze. krótkie uzupełnienie do tego w związku z tym możemy się nauczyć czegoś z 49 wiersza Gdy Pan Jezus go wstawił na próbę, powiedział, jeśli nie użycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Tu widzimy, jak ten dworzanin reaguje. Panie, wstąp. To jest to wytrwanie wiary. On nie przeraża się. Ale widzimy, że to jest też cecha prawdziwej wiary że on pokazuje się jako, okazuje się jako ten wytrwały. Widzieliśmy też, że z, tymi, z tym widzialnym stanem Żydów i, i też w wierszu 49 mamy jakby kolejne takie obostrzenie, gdy on tutaj mówi wstąp zanim umrze dziecią moje. Czy potem będzie za późno? Jeśli chodzi o córkę Jaira, to też widzimy to ograniczenie i tu widzimy i widzimy tą ufność wo, wo, wobec Pana, ale ale ta wiara kończy się jak gdyby przed momentem śmierci. Nie, nie kłopocz już nauczyciela, bo twoja córka zmarła. Już to nie ma sensu, byś go kłopotał. Ale u pana to nie było za późno. Czy ta osoba była chora, czy już zmarła? Dla pana było to obojętne. Jeszcze jedna wskazówka. Nie możemy myśleć, że ten dworzanin najpierw, że on uwierzył dopiero w 53 wierszu Ja myślę, ja uważam, że on już uwierzył w wierszu 47 Tu już pokazał prawdziwą wiarę On ufa Panu I Jest to wiara, która y, Opiera się na tym Co widzialne To nie jest martwa wiara To tak jak, jak widzimy U Tomasza, ponieważ mnie zobaczyłeś To uwierzyłeś, mówi Pan Danilo. I on to też uznaje A to jest poza tym właśnie typowe dla tej przyszłej resztki. I dalej też mówi, kto nie uwierzył, a kto nie widział, a uwierzył, tu jest to stopniowanie jako uzupełnienie to. Ta wiara opiera się zawsze na objawieniu Bożym. Uważam, że to jest też ważne, abyśmy o tym pamiętali. To nic nie daje, jeśli wierzę, że pan, y, że, że pan uzdrowi moje dziecko. A jeśli uważam, że, że ja potrzebuję jeśli ja będę uważał, że ja potrzebuję tylko więcej, więcej wierzyć to to jest takie życzeniowa moja wiara ale ten dworzanin nikt, nikt nie był rozczarowany, gdy Pan był tutaj na ziemi ale to nie jest nasz czas, co pokazał też już Manuel jeśli chodzi o choroby w dniach dzisiejszych, nie mamy żadnych obietnic co do tego tak jak w Jakuba że modlitwa wiary może e, go uzdrowić. I tak jak tam jest Jakuba, 5 rozdział, te wiersze, kiedy można się modlić za chorym, a kiedy nie. I ja to mówię tak ostrażnie, bo ja ja myślę, że my często wierzymy w to wobec z czego my nie mamy obietnic. Ale chcielibyśmy wierzyć w ten sposób, że my się Panu całkowicie oddajemy i pozwolimy, pozwalamy Mu działać. Ale są też e, obietnice w Jego słowie i na to możemy się trzymać. I tego możemy e, się opierać na tym i trwać w tym, w naszej wierze. wierze w tym, w czym nam Pan dał te obietnice. 84, czytamy to był drugi znak a 48 czytaliśmy o znakach i cudach w Ewangelii Jana Pan uczynił siedem cudów i to też nie jest e, złe ale to w Ewangelii Jana one są nazwane nie cuda tylko jako znaki ale tutaj tylko chyba w 48 wierszu jest jako jedyny raz wymienione słowo cud. Cud jest coś ponad naturalnego i oczywiście też pan Jezus takie cuda też czynił. Ale jeśli to jest mowa o znaku, to możemy powiedzieć, że jest to taka Y, pobudka dla nas i myślę, że to mamy tutaj właśnie dobitnie, mogliśmy się tego nauczyć. Stąd co to jest, o co jest znaczenie tego uzdrowienie tego y, syna, co to znaczy? Nie wiem, jak bracia o tym myślą. Y, ja bym zaproponował, byśmy prześnali teraz y, piąty rozdział i potem się tym zajęli. Piąty rozdział od pierwszego wiersza przeczytamy